bierzemy jajka, obieramy, mleko i nadziewamy na do szaszłyków obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma nitrami schłodzonego parmezanu miksujemy przez 15 minut posypujemy to wszystko drobną szpetowaną wodą, rozgrzewamy, kroimy i podsypujemy sosem, kuczata, z karczaka, dużą i rozciążone i z łososia i mam już pyszne pączki, to wszystko mieszamy, czekamy aż teraz w na czas kroimy, mieszamy i podajemy do talerza, słuchaj dalej, anusz Widelec. przyda ci się to w kuchni, dzień dobry dzień dobry witamy serdecznie w kolejnym odcinku smacznego podcastu anusz Widelec. dzisiaj gość Gościem naszym będzie Maciej Binert. Część może z osób go zna. Maciej mieszka w Niemczech od ponad 3,5 roku. Prowadzi tam firmę, o której opowiada na blogu firma na emigracji. Możecie go zobaczyć na YouTubie, możecie go posłuchać w kontestacji. Oprócz tego, że Maciej tam prowadzi firmę, to również prowadzi dom wraz ze swoją żoną. I dzisiaj opowie nam co nieco na temat życia w Niemczech, a przede wszystkim na tematy kulinarne, które nas tutaj niezmiernie interesują. No i posłuchajcie, co można zjeść, co warto zjeść, co lubi jeść Maciej. Zapraszam do odsłuchania rozmowy z Jackiem Kuchmistrzem. No właśnie, i teraz tak, Maćku, powiedz tak. A ile lat temu wyjechałeś z Polski? Z Polski z rodziną wyjechałem, czekaj, cztery dni, w tym roku będzie czwarty rok, ale w lato. Trzy i pół roku. Trzy roku temu, dobrze. A czy możesz wymienić swoje jakieś trzy ulubione potrawy, które pamiętasz z Polski, kiedy, w, kiedy mieszkałeś jeszcze w Polsce, lubiłeś je jeść, lubiłeś jak Kasia ci przyrządzała, czy ktoś inny? Ja jeszcze tylko dodam, że ja wcześniej też wyjeżdżałem z Polski do różnych krajów, także... Mhm. Ale teraz tak definitywnie już z rodziną, już tak w ogóle na migrację, to, to wyjechałem trzy i pół roku temu. Mhm. A potrawy takie, które, które, najlepsze trzy potrawy, które sobie w Polsce zjadałem, um, chyba schabowe, bardzo lubiłem. Dobrze, ale schabowy w panierce z ziemniakami i z jakąś Schabowe, Tak, z ziemniakami, z takimi troszeczkę oblanymi tłuszczem, mhm. schabowy w panierce. Dosyć gruby, taki ten kotlet musiałby być. Mhm. E, po prostu grube mięso, żeby nie było jakichś tam, tych, tych żył nie miało, to też A jest ważne. surówka jakaś? I suróweczka, na przykład suróweczka z białej kapusty, albo coś takiego lekko kwaskowatego. Mogłoby mm -hmm. być ogórek też, z ogórkiem coś, mm -hmm. Dobrze. kiszonym. Dobrze, to jest pierwsza potrawa. Tak, a druga potrawa, taka najfajniejsza moja, to jest zupa ogórkowa. <grym> Super, wiesz co, w sumie strzeliłeś bo właśnie będzie, w, nie w następnym, tylko jeszcze w następnym odcinku właśnie no. będziemy mówić o zupie ogórkowej, bo ja właśnie no. powiedziałem Gabrysie ostatnio, żeśmy jedli kapuśniak i, i mówisz, wiesz co, zjadłbym, mam ochotę na zupę e, ogórkową, ale już w tym tygodniu jedliśmy kapuśniak, to, be, to zrobimy następnym razem i właśnie o tej zupie będziemy opowiadać. Dobrze, to bardzo się cieszę, że w ogóle powiedziałeś o zupie, bo zwłaszcza z, od strony powiedzmy męskiej, mężczyźni albo ich żony, czyli kobiety, wiedzą o tym, że mężczyźni muszą jeść zupy, żeby wszystko, wszystkie instrumenty grały prawidłowo, i nie fałszowały. Dobrze. Drugi, tak? Na drugim miejscu jest pomórkowo. Ta, tak, tak. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Tak, to jest prawda. Mężczyźni powinni jeść zupy, zupy nie powinny zniknąć z ich jadłospisu, jeżeli nie chcą mieć kłopotów takich, powiedz, męskich w pewnym sensie, mm -hmm. tak, tak to, nie to nie wiedziałem, to będę jadł więcej po prostu. To chyba trzecie danie też wymienia zupę. <śmiech> <śmiech> Od razu, tu, tu w czas. No, Dobrze, to proszę, powiedz. Pierogi. Pierogi, Pierogi teraz powiedz, i z kapustą, i z grzybami, i faszerowane też mięsem mogą być, ale to też specjalny farsz musi być. Tak, tak. Ale mięso jakie? Białe, e, czerwone, dziczyzna. Nie, do, do, takie raczej mielone podrobę. mięso. Nie wiem jak, czy to jest białe, czy to Białe chyba, nie? Białe mam na myśli, czyli takie optactwa, prawda? Czyli na przykład, góra, no nie, nie, nie, nie, nie. E, Kaczka, a e, wieprzowe może być też, albo no tak. z rosołu, czy zależy jaki robimy rosół, czy wieprzowo-wołowy, czy e, tylko wieprzowe, prawda? Albo tylko wołowy. A nie, a nie robi się rosołu z tego, no, z kurczaka, z kury? Oczywiście, też się robi, tak. Też się robi? A. Tak, tak, tak, tak, tak. Możesz to, całą, całą kurę. Jestem, jestem na dobrej, na kursie no. na ścieżce. Tak, tak. Czyli taką, czyli białe mięso, czyli z tej kury, prawda? Jest później tam to mięso no wyjmowane. Kura jest obierana z mięsa i to mięso jest mielone, dodawane do tego są jeszcze jakieś tam warzywa, cebula, prawda? tak. No to już to już po prostu każda taka gospodyni ma swój przepis. Ja na przykład jem pierogi, czy, czy nawet no bigos. Bigos u każdego też inaczej smakuje. Sałatka zupełnie inne smaki. Co? Co tak, właśnie, właśnie, wiesz co, ja troszeczkę tak Cię naprowadzę, bo następne pytanie będzie takie, jaka potrawa Cię powiedzmy zadziwiła, pozytywnie zadziwiła, czy polubiłeś się w Niemczech, ja Ci tak po, po, podpowiem, naprowadzę Cię właśnie a propos tego bigosu, o którym wspomniałeś, Tak. a bigos, który był powiedzmy z mojego domu i to jest, to jest piękne, myśmy o tym opowiadali w jednym z odcinków, w którym opowiadaliśmy o robieniu bigosu, ale to jest piękne, a co jest piękne? Pięknym jest to, że w moim domu robiło się piegos, bigos taki łagodny. On był taki, co znaczy? on był jasny mhm. i nie miał swojej kwasowości. Mama, kapustę, mama wyjmowała kapustę, płukała wielokrotnie i taką kapustę na takiej kapustie robiła bigos. Na przykład, a u Gabrysi w domu bigos był bardzo, bardzo ostry, bo kapusta wyjmowana ze słoika lub z beczki, którą w której się to jesienną porą ukisiło, wcześniej zszatkowało, to taka pusta nie była w ogóle płukana, a czasami nawet nie był odlewany ten kwas. Na, na taki wiesz, on był bardzo, bardzo ostry. I Gabrysia, znając moje, mój smak, że dla mnie to było troszeczkę za ostry, on był niesmaczny, ten Bigos, zrobiła coś takiego pośredniego i on był... On nie był łagodny, tak jak u mnie w domu, on nie był kwaśny, tak jak u niej w domu, z którego ona wyszła, ale stworzyła tak jakby swój, wiesz, taki pośredni, znalazła taką, tą, wiesz, pośrednią no tak. drogę, stworząc jakby trzeci rodzaj bigosu, który jest reprezentantem jakby naszego, naszego domu, naszej rodziny, którą żeśmy razem stworzyli, prawda? On ma kolor, mhm. on ma kilka rodzajów mięs, mięs on ma wino no tak. E, i tak, i tak, to, i tak to wygląda, wiesz, po prostu myśmy Myśmy nie żałowali, ten bigos to był taki prawdziwy, tak nam się wydawało, prawda? Prawdziwy, dobry, swojski polski bigos. tak często no. się, I tak to to się Spotyka już taką opinię, że bigos to taki się robi z jakichś takich resztek. No to jest błędne, bo myśmy... Tak, z resztek, <coughs> tak, bo myśmy dawali naprawdę mięsa, które w naszym domu, czy u Gabrysi, czy u mnie, to mówiło się, nie no, takie mięso to tylko na kanapkę, taką wędlinę, to tylko na kanapkę, to nie można tego wiesz, tam dawać do bigosu. To szkoda, to jest za dobre mięso, prawda? No i teraz, teraz, i teraz moje kolejne pytanie, proszę cię, powiedz, potrawa, która utkwiła ci pozytywnie w głowie, jak już po tych, powiedzmy, już jesteś 4 lata, więc wracając do pierwszego roku Twojego, kiedy już usiadłeś w Niemczech, czy może wcześniej, jak byłeś, potrawa, która cię zdziwiła, którą byłeś zaskoczony, że ona tak, że to jest tak smaczne. No, na przykład, nie wiem, no takie kerrywurst, to co takie w takich budach można kupić, imbisowych, bardzo fajnie to niektórzy robią, to jest kiełbasa. Właśnie, ale co to jest za kiełbasa? Taka kiełbasa, to jest jakaś taka jasna kiełbasa, z tych jasnych, dosyć mocno przysmażona. Mhm. Pocięta na takie plasterki, ale w takiej grubości, powiedzmy gdzieś do centymetra, mm -hmm. i oblana taki sosem Kery, yy, i bardzo ostro przyprawiona. Z, I na przykład z frytkami można ją podać, lub z czymkolwiek innym. Mm -hmm. Tak, niemie niemiecki alawurst, la Wurst, tak? Ala Wurst, no to jest w się sensie za Kery Wurst, no? Kery Wurst się mówi. No mm. dobrze, dobrze. A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. No, jeszcze. jeszcze no, jakaś... jeszcze, z pełno, jeszcze z pełno takich rzeczy, wiesz, co dobrze smakuje. Mi, spróbuj, no proszę, powiedz. Świetne są na przykład takie parówki norymberskie, a to jest cała kombinacja. Tak? Parówki norymberskie y, z tym, y, z Spire, mhm. taki dosyć nawet chyba na mleku to już jest, y, i z bardzo kwaśną kapustą. Ta kombinacja jest genialna. A to robi Kasia u Ciebie w domu, czy Ty gdzieś jak jesteś, to kupujesz sobie takie gotowe danie? Nie, nie, to robimy też w domu, tylko że to i tak właśnie, no kupujemy parówki, tak, uh -huh. e, takie baski znaczy norymberskie, no i, no i kupimy zała, kupujemy załakraut, to jest właśnie ta ta, ta, ta crowd, to jest ten kapusta kiszona, no i a puree to nie ma już problemu to sobie. Tam, a, no. fajnie, czyli za, zara kraut to jest zała, kap... zała, no zała zała kraut, to to nie, nie wiem, czy to, to postawię w ogóle dobrze mówić, zała dobrze. taki, wiesz no, taki napiszesz pod... mi, napiszesz mi ja to pod odcinkiem załączę no w każdym razie, jeżeli jest ktoś z nas, słuchaczy naszego podcastu który w Niemczech mieszka od niedawna poddał się namową, agitacją Maćka i wyjechał i szukałby kapusty, bo mu się skończyła, a nie wiadomo kiedy znowu przyjedzie do Polski, to musi szukać takiego napisu załakraut, Kraut, tak? zała Kraut, tak. Żeby, żeby zała kraut". aha, Kraut. No. To, i, to I to będzie kapusta kiszona, słuchaj. No tak? właśnie, na przykład, ale też dużo t... słyszałem właśnie od niektórych, że nie można, na przykład kupić, nie wiem, ogórków kiszonych. Można też skupić. Ja nie będę tu, nie wiem, czy mogę sklepy jakieś reklamować? Możesz śmiało tak. bo my opowiadamy o tym bez. To powiedzmy... funkcjonuje. Aha, no, tak, dobra, tak. to w Rewe na przykład kupicie sobie normalne, dobre ogórki kiszone. Mhm. Ale nie w każdym sklepie są. Trzeba też przyznać A nie jak nie się każdym... dobrze? Ale jak się nazywają po niemiecku te ogórki kiszone? Ogórki kiszone się będą nazywały. Moment, ciekaś jak się nazywa ogórki kiszone? Cała nie? No, cała tak, no, no, no. A, czyli można podejrzewać, że ten, ten nazwa ogórek to z niemieckiego pochodzi. No tak, no jasne. jasne. Zbliżony jest, prawda? tak, tak, tak, tak. tak, tak. No dobra, to wracamy jeszcze raz. A, czyli tak, idziemy do... Jak ten sklep jeszcze raz, powiedz, nazywał się? Kurde, to brzmi jak na, reklama Rewe. Idziemy do Rewe. sklepu. No to wymieni jeszcze jeden. Kasia, ja jeszcze jeden taki sklep? Znaczy, duży, znaczy, to jest taki sklep Antiosza się nazywa. Takie, tak jest taka sieść. To są takiś Rosjanin, chyba zdaje się. Chyba tak, ma. bo to tak brzmi ze wschodu. Czyli idziemy do takiego... Ale są też towary z Polski. Są rosyjskie towary, są także polskie towary w tym sklepie. Także ukraińskie chyba nawet też. Dobrze, więc idziemy do takiego sklepu, no to jeżeli będzie ukraiński albo polski, to nie będzie problemu, ale dobrze, to nie. wróćmy do tego sklepu Rewe, czyli takiego typowo, powiedzmy, niemieckiego sklepu, szukamy, kupujemy te, kupujemy te frankfurterki, co powiedziałeś, tak? No, nie, nie, nie, nie, nie, norymberskie parówki. Aha, dobrze, norymberskie parówki, oryginalna no. nazwa, proszę powiedzieć. Y Czekaj, jak te parówki się, się nazywają na Nuremberce? Wiesz co? Wylatuje mi takie wszystkie z głowy. No to są takie bielutkie, cienkie parówki, się nazywają e, nurbergisze Wurstchen? Coś takiego chyba. Dobra, więc kupujemy te paróweczki, idziemy na półkę, gdzie, będzie, gdzie spodziewamy się kapusty kiszonej, która się nazywała, tak, proszę na jeszcze ogół raz jest, powiedz. Ta kapusta, wiecie, jak ona wygląda. No. Na ogół to jest w takich hermetycznie zamykanych workach, to, co okay. by się nikt nie spodziewał. Czy taki gdzieś pół kilogramowy, tak? Mniejszy, kilogram to nie marzy. Pół, waży. pół, pół kilo. kilo gdzieś, maksymalnie. No dobra. No to na taki obiad powiedzmy dla takiej przeciętnej, czyli powiedzmy 2 plus 1 rodzinki, no. mniejszej może. No to malutka rodzina, no. No dobra, to niech będzie 2 plus 2. Taka normalna. Taka normalna, Taka normalna przed... rodzina. Jest tak jest, mniejsza. dobrze. Kupujemy dwie paczki tych. Mm tych paróweczek. Kupujemy... Ja, tych frankfurterków można dużo... Tych, tych, yy, yy, tych norymberskich parówek można... tam to one są dosyć... Yy, są takie cienkie palówki, uh -huh. jakieś yy, 10 cm długości. Uh -huh. Fajnie je można obsmażyć, tak wiesz naokoło. Świetnie ta skóra taka się robi twarda, chrupiąca. We, we, wewnątrz są też, też całkiem, całkiem sympatyczne. A. Są one jasne. Maćku, a one są, one są w jakiejś zalewie? Czy w, nie, są w takim nie, plastiku? Są takie... Czy one są w puszce? Nie, te paróweczki można kupić właśnie w takim worku, takim woreczku plastiku folio. Mm -hmm, mm -hmm. Wyjmujemy folio. na patelnię obsmażamy z, z tak, każdej około, strony. kręcimy je po prostu. Kręcimy tak, Kramujemy obsmażamy. Je, tak, no. Następnie, poczekaj, jeszcze wróćmy jeszcze do zakupów. Idziemy na tą półkę, przypomnij jeszcze raz, jak jest taka pusta, kiszona po niemiecku. Załakaut. Idziemy na, kupujemy załakaut. Ile tego? Tych woreczków? Załóżmy, że są ja jadę, woreczki. Jeden, daj jeden, bo to jest ostre. To jest pół, pół, pół kilogramowy woreczek, tak? Czy tak, 25, tak, to, to jest kupujemy mocne, taki jeden to jest woreczek. Mocne. Powiem ci, że gdybyś chciał, to najlepiej to jeszcze przepukać. Aha, czyli sugerujesz na pierwszy raz, żeby zrobić jedno płótkanko, czyli wyjmujemy z tego, przecinamy woreczek, wlewamy czy wsypujemy tą zawartość do durszlaka. Ile ciutko przepłukać wodą, bo hmm. jest bardzo mocne. E, ziemniaki, czekaj, patato to pire, pire. pire. pire. też pire. Kupujemy. Nie, nie, po, zostańmy przy takich naturalnych, obierzemy je w domu, ugotujemy, ziemniaki jak się gotuje to już y, y, słuchacze wiedzą no chyba tak no i, i to już mamy ziemniaki ugotowane te paróweczki mamy obsmażone, kapustkę mamy czy tą kapustkę po przelaniu z durszczaka odciskoujesz w rękach i kroisz dodatkowo jeszcze na desce czy nie, taką nie, ja na przykład tak nie robię sobie zasypuję te parówki te, te, te norymberskie parówki tą, tą, tą, tą z sałatą a i tak kładę troszeczkę jeszcze kapustą przepraszam Kapustą przepraszam, żeby sobie ją tak tak jeszcze dodatkowo móc podjeść i na to nie, jeszcze... stracić, nie stracić z oczu tych parówek, nie przykryć ich całych. I, i obok ziemniaczki. I takie no ziemniaczki obiadzik. to dosyć dużo, tak. Dlatego, że te ziemniaczki rekompensują, znaczy tak, smak cały pochodzi, jem jednocześnie na przykład kawałek parówki połączony z, z tą kapustą, a potem po prostu dla takiego złagodzenia już to puree. I to, to puree, jeżeli nie jest słone, to bardzo fajnie kontrast daje. Mm -hmm. No dobra, no to fajnie. No to ja bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że w dzisiejszym podcaście naszym, naszymi gośćmi, choć Kasi jeszcze nie było słychać, ale ja ja, będzie, ja, będzie. Będzie ja, ja słyszałem właśnie, ja słyszałem, że ona tam podpowiadała Maćkowi. Tak, jest jeszcze tyle, tyle dlatego, że to spontanicznie dużo. to wyszło, tak. a jest jeszcze jak teraz o tym mówimy, to mi się tyle rzeczy dobrych i świetnych smaku przypomina, szczególnie tutaj z Bayern, że no, będzie o czym mówić. Fajnie, super. No to przypominam jeszcze raz, że naszym gościem był Maciej Binert z audycji firma na emigracji, tak, tak, tak. którą możecie usłyszeć w Radiu Kontestacja w każdą niedzielę o godzinie, przypomnij Maćku. O godzinie 20. No i pozdrawiamy, wiem, że Maciek ma rodzinę, mieszka od, tak jak wcześniej mówię, od czterech, ponad 4 czterech lat w Niemczech, ma żonę, dwójkę dzieci i chyba trójkę, trzy, trójkę, trójkę dzieci, trójkę. Trójkę. E, ale to już koniec, czy jeszcze będzie... Czy... Nie, nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze dwójka, Nie, nie powiedział ostatniego słowa, nie. bardzo nie. Was serdecznie pozdrawiamy. Z tej strony mówił Jacek Kuchmis z Newport Pagner, z Wielkiej Brytanii, a gościem Aha. był, jeszcze raz mówię, Maciek z Niemiec, razem z Kasią i o, tak jak obiecał, jeszcze go w naszej audycji, jeszcze w naszym podcaście będziecie mogli go usłyszeć. Dziękuję Ci, Maćku, serdecznie za ten krótki wywiad. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich smakoszy. Dzięki Jacku. Pa. Pozdrawiam. I to już wszystko na dziś. Wiem, że będzie jeszcze okazja posłuchać Macieja oraz jego żony w kolejnych rozmowach. I może uda nam się tym razem opowiedzieć o kolejnej ciekawostce, z, właśnie z Niemiec kulinarnej. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je w komentarzu pod odcinkiem.